Karpiowy podcast. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj nagrywa ze mną Szymas i będziemy kontynuować rozmowę, którą zaczęliśmy podczas podsumowania, które możecie sobie przesłuchać na blogu Szymasa, czyli na Necropolitan. Tak, cześć Aga, cześć wszystkim. Cześć, mas Bardzo naturalnie nam to wyszło. Bardzo. W każdym razie temat był taki, że zaczęliśmy sobie trochę narzekać, znaczy ja zaczęłam narzekać, ha, ha, ha. Zaczęłam narzekać na to, że w internecie jest za dużo pozytywnych recenzji znaczy może nie za dużo pozytywnych, to za mało negatywnych. <śmiech> I w zasadzie to mam wrażenie, że już chyba kiedyś poruszaliśmy ten temat jakoś tam pobocznie w, nawet i w karpiowym podcaście. Natomiast ostatnio jakoś rozmawiałam o tym gdzieś w internecie, wydaje mi się, że na fanpage'u Wielkiego Booka o tym, że ktoś tam napisał, chyba nawet Olga, że warto się doszukiwać pozytywnych aspektów danej książki, nawet jeżeli nam się nie podoba. No i tak strasznie mi się to nie spodobało. Znaczy ja rozumiem taką, powiedzmy, pozytywny aspekt takiego podejścia, no bo wiadomo, że mimo, że recenzje są subiektywne i zawsze wyrażamy tylko swoją opinię, no to jednak warto spojrzeć tak jakby z dystansu na dany utwór a nie tylko, czy nam się podobało, czy nam się nie podobało. Natomiast no, w kontekście właśnie tych wszystkich recenzji, gdzie każda książka nie jest tylko dobra, ale nawet nie bardzo dobra, tylko super, hiper, mega zajbista, fantastyczna i tak dalej, to jakoś tak zazgrzytało mi to. Nie wiem, czy, czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że, że warto doszukiwać zawsze pozytywnych aspektów? Tak i nie, to znaczy zgadzam się z tym, że przy każdej pozycji, zarówno bardzo złej, jak i bardzo dobrej, warto się zdystansować, czyli jak gdyby, no podam przykład, tak czytam sobie książkę totalnie beznadziejną i uważam właśnie, że jest zła pod każdym względem, nie wiem, to jak jest wydana, to jak jest przeredagowana, jakieś znajduje błędy w tekście, nie podoba mi się fabularnie i tak dalej. I mógłbym ją zjechać od początku do końca, ale warto zawsze wtedy i to też staram się robić jednak odpuścić na chwilę i zastanowić się, co może się w niej podobać. Dlaczego ktoś może ją przeczytać i pomimo wszystko być zadowolony. Ale też no, nie należy, myślę, szukać zalet na siłę wtedy i ich jakoś szczególnie eksponować. Jeżeli jakieś znajdziemy, to myślę, że warto o nich wspomnieć, że, nie wiem, wszystko jest złe, ale na przykład są bardzo ciekawe postaci kobiece, czy bardzo ciekawe opisy zbrodni, czy coś takiego. Warto podkreślić, jeżeli są jakieś plusy, ale no jednak nie ma co jakoś zakłamywać też własnej opinii. w drugą stronę, jeżeli książka jest... Super. No to pomimo wszystko, myślę, że dobrze jest wymienić jakieś minusy, jeżeli nam przyjdą do głowy, ale też bez szukania ich na siłę w każdym możliwym zakątku. Czy też, jeżeli już ich tak szukamy na siłę, to warto to podkreślić, że, no można się doczepić tego czy tego, ale, no to jest czepianie się, tak? Bo, no myślę, że trzeba być fair też z odbiorcą, który po naszej recenzji sięgnie lub też nie sięgnie podaną książkę, tak? Mhm. Tak, tak. I, masz rację. I, właśnie, I właśnie wydaje mi się, że to było pisane z takim podejściem, jak mówisz, że, że warto znaleźć jakieś tam pozytywne aspekty. Znaczy, warto znaleźć. Ja nigdy nie szukam na siła. Jeżeli coś dostrzegam, to okej, okay, napiszę o tym, no bo na tym polega moim zdaniem rzetelne recenzowanie, tak? I masz rację. No, najczęściej jest tak, że książka nie jest albo tylko dobre albo tylko złe. Tylko no jednak w większości przypadków mamy do czynienia z czymś co jest co ma jakieś tam dobre strony i ma złe strony. I to jest ok Natomiast nie podoba mi się to, że hmm, mam wrażenie, że w, dzisiejszych czasach, znaczy, ojej, to tak zabrzmiało, może trochę, <śmiech> trochę za duży przedział czasowy, że ostatnio w ciągu kilku lat, kiedy bardzo mocno rozwinęło się to takie recenzowanie w internecie, czyli, czyli no konkretnie blogi, tak, to zbyt często właśnie te teksty polegają na tym, że, że opisuje się tylko pozytywne aspekty i i tak jakby pisanie o czymś zbyt dobrze jest przyjmowane jako ok, w porządku i wręcz pożądane. Natomiast jeżeli ktoś napisze negatywną recenzję albo nawet wskaże po prostu jakieś negatywne, negatywne aspekty, mimo że książkę ocenia dobrze, to zawsze ktoś się tego doczepi. Nie wiem, czy też odniosłeś takie wrażenie. Tak, na chwilę jeszcze cofnę się do poprzedniego mm -hmm. wątku. Też, bo może doprecyzuję jedną rzecz. Nie chodzi mi o to, żeby zawsze szukać za wszelką cenę tych plusów czy minusów, tylko chodzi mi o to, że czasami jednak jakaś książka po prostu bardzo nam się podoba lub też bardzo nie podoba. I wtedy, gdy mamy ten taki pozytywny lub negatywny flow, to możemy też przeoczyć pewne rzeczy. Dlatego ująłem to wszystko używając słowa dystans. Tak Po prostu trzeba na chwilę odłożyć ten tekst czy książkę, czy może skonsultować się z kimś innym, kto ją czytał, czy przeżyć inne recenzje w sieci i w ten sposób jak gdyby uzyskać ten lekki dystans i uzupełnić ją o ewentualne plusy czy minusy, które pominaliśmy wcześniej. A teraz wracając do tego wątku, rzeczywiście no jest coś takiego i ja myślę, że to ma kilka powodów. Jedna, jeden z nich to jest tak banalna rzecz, jak to, że Osoby, które recenzują własne książki, nie otrzymane przez wydawnictwa, zazwyczaj kupują jednak to, co chcą przeczytać. tak? To, co raczej ocenią pozytywnie tak już z założenia i dlatego jest dużo pozytywnych recenzji. Po drugie, mamy właśnie dużo Recenzji bardzo amatorskich i recenzji książek, które są egzemplarzami recenzenckimi. I dużo osób recenzuje pozytywnie, by otrzymywać kolejne książki, czy dlatego, że chce się podlizać wydawcy, czy dlatego, że wierzy, że tak działa ten system recenzji. No, no i też mamy recenzję. że mogą zrecenzować negatywnie, nie? Też są takie No jest coś takiego. Czasami. Zwłaszcza, że nie oszukujmy się, w ostatnich czasach mamy taki boom na blogi, czy też strony z recenzjami prowadzone przez osoby młode. I to często bardzo młode, znaczy kilkunastoletnie, szesnastoletnie, osiemnastoletnie, mm. dwudziestoletnie. I powiedzmy sobie szczerze, takie osoby też nie mają pewności siebie. Pewnie. nie Mogą się obawiać, tak podpaść wydawnictwu. Zwłaszcza, że za jakiś czas pojawiają się afery, tak jak, nie wiem, ta z Nowa Res, czy było jeszcze coś, w ubiegłym roku nawet czytałem gdzieś, że jakieś wydawnictwo się doczepiło recenzji strasznie i jeżeli ktoś się nie orientuje na rynku, ktoś dopiero wchodzi w ten świat publicystyki, popkultury w sieci, to może też obawiać się zwyczajnie jakichś negatywnych konsekwencji i wtedy troszkę przekłamywać rzeczywistość, przemilczeć kilka rzeczy czy po prostu nie puścić negatywnej recenzji i to wszystko sprawia, że te pozytywne Recenzje się mnożą, tak same recenzje pisane po znajomości przez kolegów z wydawnictwa, ze środowiska. I ja nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, jakbym mówił, że cały rynek wydawniczy jest przesiąknięty jakimiś takimi koligacjami rodzinnymi, przyjacielskimi zakłamaniem, korupcją. po prostu fałszem. <śmiech> tak, korupcją, sprzedażą właśnie opinii, ale... Na pewno taki problem istnieje, tak? Może i nie jest globalny, uniwersalny i nie dotyka wszystkich, ale istnieje i, i, i to widać, bo ja nawet sam zauważyłem, że nawet na blogach, czy stronach, serwisach, które jakoś tam sobie cenię z tego czy innego powodu, to często, gdy przeglądam sobie recenzję, jeżeli nie szukam konkretnej, nie? to nie jest mm -hmm. tak, że szukam recenzji konkretnej książki czy innego tekstu kultury, tylko po prostu wchodzę sobie w recenzji, to najczęściej i najchętniej sięgam po te oceniane skrajnie i bardzo często po te oceniane negatywnie. Bo tych właśnie pozytywnych jest bardzo dużo, zwłaszcza tak powiedzmy w skali od 1 do 10, jeżeli byśmy przyjęli taką skalę ocen, to tych powiedzmy na 6, 7, 8, może i dziewięć jest bardzo dużo, ale tych jeden, dwa, trzy i dziesięć jest zazwyczaj mało. Mam ta, Odnoszę takie wrażenie i to te mnie najbardziej interesują, żeby... Bo mam wrażenie, że wtedy też ta opinia będzie szczersza, chociaż też nie oszukujmy się, przy negatywnych recenzjach też czasami mamy do czynienia z takim niezbyt przyjemnym zjawiskiem, że ludzie po prostu hejtują coś. Mhm. Bo po pierwsze no hejt dobrze się sprzedaje, napędza lajki, a po drugie czasami można się zaślepić i po prostu książka nas zdenerwuje, bo będzie właśnie no, bez korekty, bez porządnej redakcji, beznadziejnie wydana czy fabularnie nas jakoś bardzo negatywnie zaskoczy i potem czasami to początkowe negatywne nastawienie jakoś się przelewa też na recenzję, że tracimy ten dystans i po prostu jedziemy po danym tekście od góry do dołu. tak znaczy, tutaj poruszyłeś w ogóle tyle tematów, że nie wiem, od czego... Przepraszam, żartę. ale dobra, myślę, że zacznę tak tego, poszło. tak bo powiedziałeś, że e, ludzie, którzy recenzują książki, które sami kupują, e, że wtedy bardziej, e, częściej piszą recenzje pozytywne, no bo to są książki wybrane przez nich konkretnie. E, wiesz co, ja mam wrażenie, że nie do końca tak jest. E, dlatego, że jeżeli za coś płacę, Ojej, to tak dziwnie zabrzmiało, jakbym nigdy nie płaciła za książki, ale, ale tak, no, jeżeli coś kupuję albo najczęściej że coś kupuję nowego, zwłaszcza i płacę tą najwyższą cenę, to mam dużo większe wymagania co do tej książki i wręcz... i wydaje mi się, że to nie do końca tak działa że ludzie, którzy kupują książki, tak samo mają. Do... To nie jest tak, że jak zapłacisz za coś i to, to wybierzesz, to ci się na pewno spodoba. Aga, ale ile książek kupujesz, tak powiedzmy, nie wiem, miesięcznie, rocznie? Nie wiem, jedną miesięcznie? I zdarza mi się je tak samo, nie widzę żadnej różnicy, wiesz, znaczy no dobra, bo... no ja nie jestem dobrym przykładem, tak, bo ja nie rozróżniam, książka mi się podoba, mi się nie podoba i mm, powiedzmy, mm, jeżeli to jest autor, którego się bardzo lubi, na przykład, nie wiem, no Kingowce zawsze Kinga w miarę dobrze pozytywnie ocenią, no, no może nie zawsze, no to okej, okay, no są takie przypadki, tak, ale myślę, że to nie miałoby znaczenia, czy to jest kupiona książka, czy nie kupiona. Ale to, to znaczy... nie jest istotne. Wiesz, chodzi mi tylko o to, że, że nie, nie generalizowamy aż tak bardzo, jeżeli chodzi o, o, o to, że jak człowiek kupi własną książkę, to ją pozytywnie zrecenzuje. Okej, okay, ale po prostu ja założyłem, że wiesz, jak ja kupuję tych książek bardzo dużo i nawet potem nie mam kiedy je przeczytać, to też powiedzmy, że to nie zawsze są książki, co do których mam już bardzo konkretne, bardzo pozytywne nastawienie, tylko są istotne, ważne, kto się polecił jakoś tam wpływają na gatunek, który cenię i tak dalej, i tak dalej, ale mam wrażenie, że jak ktoś kupuje właśnie książkę miesięcznie, dwie i nie ma ich z innego źródła, nie bierze ich od, nie wiem, od wydawnictwa czy coś takiego, to, że jednak kupuje autorów, których ceni, tak? Ktoś kupi King, właśnie Kinga, bo bardzo lubi Kinga, od zawsze czyta Kinga i tak dalej. I w związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta książka mu się spodoba i będzie pozytywna, a nie, że kupi książkę zupełnie taką nieznaną, czy jakiegoś nowego autora. Wiesz, o co chodzi. Wiem, o co chodzi, ale wydaje mi się, że trochę przeceniasz ten, ten, to myślenie bo ludzie nie wiem, jakbym przeczytała Oates i i no dobra, istnieje większe prawdopodobieństwo, że kupię książkę, która będzie mi się podobać, ale też kupuję autorów, którzy no właśnie są mi poleceni, albo wiem, że, że ich sława tam ich wyprzedza i tak dalej. Tak samo jak ty kupujesz książki, tak? Tylko ty kupujesz ich więcej, bo jesteś naiwny i myślisz, że wszyscy dobrze piszą. <śmiech> nie, ale wiesz, o co mi chodzi? No, że po prostu nie przeceniałabym za bardzo tego, no ale nieważne, bo mam wrażenie, że odeszliśmy od tematu co chciałam powiedzieć. Mi się wydaje, że to będzie trochę działać w momencie, kiedy porównamy to faktycznie z egzemplarzami, które ludzie dostali od wydawców. Tylko, że nie, właśnie, właśnie i to jest ten problem, że ja mam wrażenie, że właśnie wytworzyła się taka dziwna etykieta, jakby, że jak się dostanie tą książkę od tę książkę od wydawcy, to, to, to trzeba coś znaleźć pozytywnego, tak? I wtedy mamy wysyp takich e, opinii, gdzie, no, nie podobała mi się ta książka, to było źle, tamto było źle, ale jestem pewna, że ludzie, którzy lubią to i tamto, to na pewno im się spodoba. I wtedy <śmiech> cało masz akapit długi większość recenzji o tym, że takim i takim osobom to na pewno się spodoba. I wiesz, i Właśnie strasznie nie lubię takich tekstów, dlatego, że to jest w ogóle takie pisanie, tak naprawdę ta osoba mogłaby nie czytać tej książki, nie umieć w ogóle recenzować, nie umieć w ogóle, nie wiem, nie, nie mieć totalnie takiego wyrobienia czytelniczego i tylko piszesz te, taką, taką książkę i, i mówisz, no tutaj są, nie wiem, są piwnice, nie? Hmm, czyli, czyli na pewno spodoba się osobom, kto, które lubią piwnicę. I tak pisane są te recenzje. Jest książka o seryjnym mordercy. No to na pewno się spodoba ludziom, którzy lubią seryjnych morderców. To w ogóle brzmi tak ten, którzy fascynują się seryjnymi mordercami, tak? I to jest takie, no właśnie nie, to, że książka jest o piwnicy, to znaczy, że jest dobra. I ludzie, którzy lubią czytać horrory z piwnicami, mogą rzygać tą książką, tak? I, I ja nie znoszę czegoś takiego. Ja rozumiem, rozumiem że czasami się tak zdarza. Na przykład przeczytałam czyt, y, to zakażenie y, tego mm, Siglera. Scotta. Scotta Siglera y, i wiesz, no ale to wydaje mi się, że zupełnie na innym poziomie jest, tak, że w tym sensie, że, że to nie jest tak, że książka mi się nie podobała, ale mimo to polecam ją tym i takim, takim, i takim ludziom, bo wydaje mi się, że im się spodoba. Tylko ja wiem, że jak będzie ktoś z takim podejściem, że po prostu o, chcę coś lekkiego i rozrywkowego, no to będzie się podobać, tak, i ja to wiem, bo, bo sama jak już sobie sama jak słuchałam tego z takim nastawieniem, to mi się podobało, no. I tyle. A nie takie wymyślanie, że o, bo jak ktoś lubi wirusy, to na pewno mu się spodoba bo jest książka z wirusami, nie? <grych> nie cierpię tego. Tak, i co ciekawe, jak teraz zaczęłaś o tym mówić, to uświadomiłem sobie, że rzeczywiście, i to dotyczy nie tylko książek, ale praktycznie wszystkich recenzji, taki akapit, że to się jednak może spodobać komuś, Pojawia się i to od kilku ładnych lat, bo gdy sam zaczynałem pisać pierwsze teksty, czy nawet pierwsze nagrania, to mam wrażenie, że znaczy ja według takiej jak gdyby struktury, punkt po punkcie, starałem się omawiać już na rzeczy na początku, wiesz, tak dość sztucznie to wyglądało, ale no od czegoś trzeba było zacząć. I tam zawsze też jakoś podświadomie wtykałem taki punkt, że może się spodobać komuś, bo w innych tekstach bardzo często się na to napotykałem. Rzeczywiście mm -hmm. zrobiło się to taką normą, bo ja też czasami wspominam o czymś takim. Teraz akurat bardziej myślę o filmach, że na przykład film jest w porządku, ale może się nie spodobać osobom, które nie tolerują gorę, mm -hmm. czy w drugą stronę, że Film jest brutalny, ale z drugiej strony, jak ktoś liczy na jakieś ciężkie gore, to, no to nie tutaj tego nie znajdzie, nie? w tym coś takiego mi chodzi teraz do głowy mm -hmm. i czasami mi się to przydaje, ale jednak rzeczywiście... Ale dostrzegasz tą Chyba... różnicę, nie? Że to jest takie, tak. mm, powiedziałabym, rzetelne ostrzeganie czytelnika, no bo jednak musisz wskazać, no, każdy z nas też ma swoje własne tam, yy, to co lubi, to, czego nie lubi yy, i mi się wydaje, że to jednak wchodzi w skład rzetelnego recenzowania, także mówisz, że w tym filmie to jednak jest dużo gore, więc jak nie lubisz gore, to nie sięgaj po ten film i to jest ok ale to jest zupełnie zupełnie coś innego niż właśnie takie wymyślanie na siłę, tak jakby, nie wiem, oni nie pisali recenzji od siebie, o swojej opinii, jakby nie oceniali w ogóle książki, tylko tak, wiesz, tak szablonowo, że o, są piwnice, no to książka spodoba się tym, którzy lubią piwnicę, nie, a tak naprawdę, żeby dokonać tego stwierdzenia, to musisz mieć tą pewność, że ona się spodoba, że jest szansa, że się spodoba, dlatego, że te piwnice na przykład są świetnie przedstawione, tak? I ty może nie lubisz tych piwnic, ale, ale wiesz, że one są świetnie przedstawione. Ale tu dochodzimy do kolejnej rzeczy. To jest po prostu trudne takie w miarę, bo już nazwijmy to rzetelne recenzowanie. Przypomina mi się, jak recenzowałem u mnie w podcaście wpuść mnie, Lindquista. I Wiesz, to jest dla mnie świetna książka, tak genialnego autora, ale polecić wprost puść mnie nie da się, bo ta książka jest tak nieprzyjemna, gdy się ją czyta. I bywa tak brudna, brutalna, zimna, dziwna, że nie mogę powiedzieć po prostu, wiesz, super książka i tak dalej, a znowu przedstawienie tego i jednocześnie unikanie spoilerów, ubranie to w jakieś sensowne słowa, bardzo się przy tym namęczyłem i myślę, że to nawet słychać, gdy o tym mówię. Gdyby mm -hmm. ktoś sięgnął po to nagranie, to na pewno będzie słychać, że mówię o tym inaczej, niż o jakiejś innej książce w innym nagraniu. I druga sprawa, oprócz tej takiej wpisanej w to trudności, jeszcze trzeba pogodzić się wówczas z recepcją po prostu odbiorców tego tekstu. To znaczy, sama wspomniałeś wcześniej, że jak ktoś coś skrytykuje na przykład, to często pod spodem pod recenzją pojawia się fala hejtu, czy z drugą stronę czasami, jak coś bardzo pozytywnie ocenić to też pojawiają się krytykanci, którzy często też nie piszą ad rem, tylko ad personem i tak dalej, i tak dalej. I z tym też trzeba sobie umieć radzić, bo jednak jak no, taką w miarę pozytywną recenzję, jednak no, taką w miarę pozytywną recenzję, to powiedzmy taką właśnie ósemkę w skali 1 do 10, no to raczej nikt się mocno nie obiedzie, tak? A jak Skrytykujesz, no to istnieje duże prawdopodobieństwo. Jak postawisz czemuś dziesiątkę, też istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś się do ciebie doczepi. Ale to mi się wydaje, że to już wiesz, wchodzimy na inny temat. A, no ale kurczę, jak wchodzisz na te blogi i czytasz recenzje, to tam każda książka ma 10 na 10. Tam wszędzie masz 5 na 5, ewentualnie 4 z plusem na 5, nie? I tam wszędzie znaczy, Ale ja tego nie odbieram no? jako 10 na 10, może dlatego. Ja, ja mam wtedy własną skalę chyba jakoś podświadomie i <głos> <głos> sobie to wszystko przeliczam. No rzeczywiście jest coś takich. No i, <głos> hmm. i kurczę, no wiesz niby teoretycznie by zawsze, jak pamiętam jak to wchodziło na początku i były te blogi, to wszyscy mówili, że a tam po co my się będziemy w ogóle tym zajmować, to umrze śmiać naturalną i nam się wydawało wtedy, że tak bardziej sensowni ogarnięci i recenzenci, nawet się zremowało, że to oni przetrwają, a że te blogi to zaraz się wszyscy kapną, że to wszystko jest takie chujowe. A się okazuje, że nie, że właśnie mm, ja wszędzie widzę tylko same takie... Ja naprawdę oprócz tych takich ludzi, których znam, wiesz, Karpiów, czy tam Kingowców, czy tam jeszcze jakieś pojedyncze blogi, czy podcasty, to tak naprawdę bardzo mało znam takich ludzi, którzy potrafią rzetelnie powiedzieć, wiesz, nie mówię jakoś tam, nie wiadomo jaka wiedza i tak dalej, tylko którzy nie boją się negatywnych opinii i, i potrafią coś powiedzieć, że jest po prostu dobre, a nie super bardzo biste wyjebane w kosmos i znam mało takich ludzi, a jest zalew po prostu, zwłaszcza na Facebooku, gdzie wszystkie wydawnictwa linkują do, do tych właśnie takich beznadziejnych, totalnie beznadziejnych tekstów I, i tak naprawdę przegraliśmy. Ja mam wrażenie, że przegraliśmy, bo w dzisiejszym, no powiem to tak szumnie, w dzisiejszym świecie, no ale tak, wiesz, no jednak, tak no popularność to jednak w internecie jest istotna, tak, w tym sensie, że do tego masowego czytelnika docierają same te blogaskowe rzeczy, a, a rzadko docierają jakieś takie sensowniejsze treści, bo jak wpiszesz jakąś książkę w Google, no to masz, wiesz, 15 recenzji, och, ach, jakie to jest super, nie? I dopiero może 20, się okaże, że, że to jest totalne gówno, bo wreszcie się wziął za to jakiś sensowny po prostu recenzent, który ją zrecenzował, a nie napisał reklamę dla wydawcy. W sumie to nawet mam w notatkach zapisane blogerzy kontra reklama. Ja mam wrażenie, że odkąd pojawiła się blogosfera i producenci, nawet nie mówię wydawcę, tylko producenci się zauważyli, że że można zamiast wykupywać reklamę, to dać blogerowi jakiegoś gratisy i on zawsze pozytywnie to oceni. I to jest wtedy tak, to, to, no właśnie to jest niby opinia, niby recenzja, tak? a tak naprawdę no, to jest post sponsorowane. I ja mam wrażenie, że, że te recenzje w internecie na blogaskach, to jednak są wszystko posty sponsorowane, a nie de facto opinie. No tak jest, zwłaszcza, że teraz jest moda na tych blogerów, którzy wszystko sprzedają, tak? Blogerów, którzy tu piszą o życiu i śmierci, tu są nowym Paulo, Coelho z memów, a potem w następnym poście recenzują odkurzacz, nie wiem, tak, mydło, hawa, zupę. I jego szczoteczki inteligentne, tak. Tak, ale to samo było na tym, tym. Yy kominku i w kilku innych miejscach. No przecież to jest... Nie wiem, jeżeli ktoś to czyta i w to wierzy, no to sorry, ale ja się cieszę, że on nie jest moim targetem, moim czytelnikiem, słuchaczem i tak dalej, bo no właśnie, bo on nie jest moim targetem zwyczajnie, tak taka osoba. Że ty nie jesteś Z... jego targetem. W to w drugą stronę. to działa w dwie strony chyba w tym wypadku, więc A, wiesz, tutaj to... To, tak. no, dobra. to nie jest wielka strata, myślę. Tylko problemem jest to, że gdy ja na przykład chcę coś znaleźć sensownego, to często muszę się właśnie przeklikać przez kilka, kilkanaście tekstów, ale myślę, że to też no to jest problem, ale można z tym jakoś żyć, bo też u mnie wyrabia się taki filtr w pewnym momencie. To nie jest tak, że się uczę tych słabych blogów na pamięć, ich tytułów czy czegoś takiego, tylko po prostu jak czegoś szukam, to na przykład zwracam uwagę na takie rzeczy jak fakt, czy ile ktoś publikuje tych recenzji, nie? No bo jeżeli tak. ktoś czyta dwie książki dziennie, no to już mhm, pisze mhm. dwie książki dziennie tak. i pisze dwie profesjonalne recenzje dziennie, tak? A ja czasem siedzę nad tekstem dzień, dwa, trzy tydzień i potem go wrzucam w folder i, i czekam dwa miesiące aż coś mi w głowie przeskoczy, bo jestem niezadowolony i tak dalej. Znaczy, okej, okay, to też jest nienormalne, ale no. jednak bez przesady, nie? Nie, że ktoś codziennie po prostu co dwa dni czyta książkę, nawet raz w tygodniu, jak widzę, że ktoś wrzuca taką mega długą recenzję, to albo ma bardzo dużo czasu, albo coś tutaj. No, no raz w tygodniu czytać jedną książkę tygodniowo to nie jest tak strasznie dużo. Wiesz, no to znaczy... są ludzie, którzy być może mają czas, tak? Wiesz, że, znaczy, no. no możliwe, ale czasami nie wiem, widzisz też po stylu od razu, tak, że coś nie ja myślę, widzisz, że, że czytasz dwie recenzje U, czy, czy, czytasz pod rząd. jeden akapit i od razu widać, czy masz do czynienia z kimś sensownym, czy masz do czynienia po prostu z kimś, kto pisze, tak, że książka jest dla miłośników w piwnicy. No, i jeszcze ja sprawdzam ostatnio takie rzeczy, jak to, czy na danej stronie, blogu, czy w danym serwisie są tylko recenzje. Tak, w sensie, wiesz, taki szablonik uh -huh. razy 20, czy może są inne też teksty, bo czasami na przykład widzę, że jest jakaś zakładka z artykułami. No i jak wchodzę w taki artykuł i widzę, że ktoś zrobił porządny research na dany temat, czy czasami widać przepisy. No to sobie myślę spoko, no to jednak ktoś poważny sensowny, z głową, pracowity, więc mam od razu większe zaufanie na starcie. A jak widzę tylko 100 tysięcy recek, zwłaszcza, że naprawdę na, pewno na tych niektórych blogach tych, słuchaj, okej, okay, może jedna książka tygodniowo to da się jakoś yy, no z tym żyć, ale jak widzę taką właśnie minimum jedną książkę tygodniowo i tysiąc recenzji książkowych na blogu, czy nawet może nie tysiąc, ale 300, 400? To czasami sobie mieć ta chwila, no ale to nie ma jakiegoś przesytu, po w pewnym czasie ktoś czyta to fantasy po prostu tydzień w tydzień od pięciu lat i, i co i. I, I wszystko jest super, nie... i wszystko jest najlepsze. Nie każda następna książka jest najlepsza, którą czytał. No właśnie, dlatego są takie sygnały, które sprawiają, że zapala mi się ta czerwona lampka i po prostu sobie odpuszczam, zwłaszcza, że właśnie dużo jest takich stron, blogów i tak dalej, więc tak naprawdę jak ktoś chce znaleźć coś dobrego, to prędzej czy później znajdzie. Czasem prędzej, czasem później, częściej, może później, przynajmniej w przypadku niektórych tytułów, ale jednak, no. No ja szczerze mówiąc, miałam taki w ogóle, jak ktoś nas słucha <głos> i zna takie naprawdę <głos> fajne blogi, gdzie, gdzie ludzie potrafią no, pisać po prostu, że w, w Nawet nie chodzi mi o to, że jakieś tam super wiedzowe rzeczy, nawet jeżeli to są mocno subiektywne opinie ale po prostu są szczere i nie są pisane... I poprawny, poprawne, szczere, poprawne, poprawne. poprawne, poprawne. I, i no, że ktoś po prostu ma talent do, do tego i robi to dobrze, to może, żeby pisać, tak bo ja myślę, że warto promować takich ludzi i może warto się jakoś tam zawrzeć szeregi i, i po prostu promować się nawzajem, żeby... Żeby też, no bo to nie jest tylko dla nas, to nie chodzi tylko o nasz komfort i o to, żebyśmy się czuli fajni i doceniani, tylko o to, żeby, bo moim zdaniem te recenzje, takie, takie wiesz, ze 100% pozytywnych recenzji na, na, do każdej książki, no jednak psuje rynek moim zdaniem. Psuje rynek, mnie osobiście, ja na przykład widzę, że ta ta literatura kobieca, która jest strasznie teraz popularna, to ja myślę, że w dużej mierze ta popularność polega na tym, że po prostu ludzie masowo czytają te książki i wszystko jest super, wszystko jest fajne i, i tak, nie wiem, tak się nawzajem chyba nakręcają i, i podejrzewam, że sporo osób, które czyta te książki, nawet jak coś im się nie podoba, to też się nie odezwie i, i, i no właśnie tak jakoś tak wydaje, że to jednak psuje trochę rynek. I jeszcze to, co mnie bawi w tym, też bawi, to jest taki śmiech przez łzy, to fakt, że teraz każdy może stać się autorytetem, jeżeli chodzi o świat właśnie kultury, czy popkultury. To znaczy taki bloger, zwłaszcza jeżeli to jest bloger anonimowy, bo jeżeli ktoś podaje wprost jakieś bliższe dane osobowe wiek i tak dalej, no to powiedzmy, że... No, jak czytam recenzję jednak czternastolatki, no to mam jakiś dystans. I to nawet nie dlatego, że czternastolatka nie może dobrze pisać, ale że zwyczajnie ma mniejszą wiedzę o świecie, mniejszy zasób słów mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. No, no, chodzi o takie logiczne rzeczy, nie? Ale czasami mnie to bawi strasznie, gdy na blogu ktoś mówi, że super, dzięki za polecenie czegoś tam, nie, że to jest objawienie dla mnie w tym roku. I właśnie widzę, że tekst jest bardzo słaby, że tam Pisze to Ola, Klaudia i Maja z tam gimnazjum nie, tam, pierwszej klasy i tak dalej, i że właśnie pod spodem jest przeogromny napis, że dziękujemy za książkę wydawnictwu jakiemuś tam. No i tak wszystko mi mówi po prostu, że e, może nawet tego nie przeczytały. raz. byłem na takiej stronie, gdzie naprawdę e, <ścoughs> to było piękne, bo większość recenzji to było jak gdyby przepisanie innymi słowami e, tekstu z tyłu tak, okładki. Tak. Ja miałam ten problem z gotem Małeckiego. Wszyscy w Czambu, wszyscy w Czambu, już tam pomijam to, że, że wszyscy chwalą, a ja byłam trochę rozczarowana, no bo to kwestia opinii, tak? Ale wszyscy w Czambu piszą, że to jest ballada o sielskiej wsi, czy tam coś tam i mam wrażenie, że po prostu przepisują, parafrazują albo opis, który jest podany przez wydawcę, albo pierwsze recenzje. I po prostu wszyscy w czembu piszą to samo. I mam wrażenie, że to jest taki po prostu kopiuj-wklej i, i zmienić parę słów, żeby nie było plagiatu. I kurczę, no. i nie rozumiem czemu... Hmm. Czemu w ogóle, to? bo skąd ja, zna, skąd ja znam te recenzje? Ja ich nie szukałam, po prostu mi się pojawiły na Wallu na Facebooku, dlatego że puszczało je wydawnictwo, tak? No bo wydawcy się chwalą pozytywnymi recenzjami. I to jest takie trochę, bo wrażenie, mam wrażenie, że kiedyś to było bardziej takie nobilitujące. Kiedyś to nie było recenzowanie, tylko to była krytyka literacka. Nie? Znaczy, nie, to, to krytyka literacka no to powiedzmy tak już całkiem wysoko, no ale nawet recenzowanie to mi się wydaje, że wiesz, no, no pojawiały się jednak w jakichś tam czasopismach, gazetach czy coś tam. I. I wydaje mi się, że wysyłanie wiesz, egzemplarzy do takich osób sensowni, do dziennikarzy po prostu, tak? może nie do badaczy literatury, albo po prostu do dziennikarzy. No, że to było jakieś takie wieże, jak ktoś naprawdę pochwalił tą, tą książkę, no to to było takie bardzo nabilitujące dla autora i w ogóle. No a teraz wydawca. Y to już nie jest taki, nie chcę powiedzieć, zawód, tak? No, bo to zazwyczaj jest grupa ludzi, ale to już jest po prostu tak samo, taka sama firma jak każda inna. I że to straciło jakiś taki, nie wiem, ja nie mam już jakoś takiego wielkiego szacunku do, do, do, do, do wydawców jak kiedyś. Może dlatego, że dorosłam, <śmiech> ale nie wiem, kiedyś miałam wrażenie, że wiesz, no każdy z nas marzył, żeby wydawać książki, bo to było takie nobilitujące. A teraz to jest, książka jest produktem po prostu kolejnym produktem. I dlatego te wszystkie recenzje to nie są recenzje, to są reklamy. I dostajesz książkę dlatego, że wrzucisz na, na bloga reklamę tej książki, tak? I to zupełnie jakoś tak straciło dla mnie całą fa tę fajną otoczkę właśnie. No dokładnie tak jest. Przecież ja ostatnio też, jak się ubiegałem, o zembrasz się tak to naprawdę i już na etapie takich wstępnych rozmów trochę się licytowałem, tak? Znaczy może nie na zasadzie, czy dam pozytywną recenzję, czy nie, ale gdzie ją mogę puścić, w ilu miejscach itd. i tak dalej. I akurat było wtedy, wiesz, już niby nie było oficjalnie egzemplarzy recenzenckich, ale jeszcze mi się udało zwalczyć. A, no to I... mówisz o Kingu, nie? No to... Tak, no ale wiesz, to też było tak na zasadzie takiej polityki filmowej, marketingowej, tak? Po prostu no jak dostaniemy coś fajnego w zamian, no to będzie książka i też się zastanawiam, czy wydawca nie myślał sobie po cichu, jak mu powiemy temu tam gościowi z drugiej strony internetu, że nie ma już egzemplarzy, ale ewentualnie możemy dla niego ten jeden znaleźć, to może też się poczuje taki znobilitowany i napisze coś znaczy, powie, pozytywnego. Z jednej strony rozumiem, a z drugiej wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kinga, to, to wydawca nie potrzebuje pozytywnych recenzji w internecie. I potrzebuje po prostu jakichś tam tekstów, żeby ludzie wiedzieli, że coś się ukazało, a i tak wszyscy kupią. Natomiast mm. maszacje, coś takiego na pewno działa na, na, na blogaski, tak? Bo na bank... Pamiętam jak Jaguar. Jaguar to jest takie wydawnictwo, które wydaje dużo rzeczy dla młodzieży, dla dzieci chyba też. I dużo mieli w ogóle paranormali. I swego czasu mhm. pamiętam jak dziewczyna z tego wydawnictwa, bo tam no, byłam na liście tak, mailingowej, im tam wysyłali wszystko i widziałam, właśnie taką jakaś aferka była, że skrócili listę blogerek, które dostawały od nich recenzenckie. No i tam było właśnie takie licytowanie się i coś tam, i coś tam. No i wiesz, no, no i te, które znalazły się na tej liście, no to na pewno będą dbać o to, żeby nie spaść w dół, nie? <śmiech> Także no to jest swego... No jest taka, taka, taka relacja, mm, powiedziałabym, nie chcę mówić nieuczciwa czy coś tam, tylko po prostu zupełnie inna niż, niż to, co mi się wydaje, że było kiedyś. No bo tu teraz chodzi tylko i wyłącznie o sprzedaż właśnie, tak jak powiedziałaś, i nic więcej. I dlatego też jakoś nie ciągnie mnie bardziej <śmiech> dalej do tych egzemplarzy recenzenckich, bo prawda jest taka, że jak mi zależy na książce, to i tak ją prędzej czy później kupię. Tak? Nie wiem, nie mam teraz kasy, to ją kupię za miesiąc, za dwa, za pół roku, czy pożyczę od znajomych, czy z biblioteki. I tak dostanę ją w moje ręce, jak tylko będę miał czas, żeby ją przeczytać i tyle, no. Ale wiesz, no, a... mamy dobre stosunki z wydawcami. Znaczy, nie, nie, nie wciskamy się nigdzie na siłę. A jeżeli ktoś proponuje recenzencki, no to jeżeli nas tytuł interesuje, to, to bierzemy. Jesteśmy w tym uczciwi, tak? Yy, I i, i no nie wiem, no, wzięłam od Prusa znaczy to akurat e-booka Puzyńskiej skrytykowałam książkę, ale nie, nie było żadnego focha tak, że o, to teraz wam nie dajemy żadnych recenzenckich nie jest normalnie fajna, sympatyczna współpraca i wydaje mi się, że też wiesz no, w tych wydawnictwach też nie pracują jakieś, nie wiem demony, diabły czy coś tam, tylko też tacy sami ludzie jak my i oni też widzą podejrzewam, że mają też bardzo duży dystans do współpracy z blogoskami. no ale robią co, co muszą, tak? No tak wyglądają teraz realia rynku. I powiedzmy sobie szczerze, to też często nie jest decyzja Pani, pana po drugiej stronie maila, tylko kogoś tam wyżej z zarządu czy tak, coś. Tak, to widzi tylko literki, a czy znaczy cyferki, a. a no, no też wiesz, no oni muszą się utrzymać, a to jest ciężki ciężki rynek. Więc ja trochę ich rozumiem, ale jednocześnie założę się, że wielu wodawców też wolałoby, żeby to jakoś tak się lepiej kręciło, żeby właśnie nie trzeba było robić takich rzeczy. I żeby, i żeby to jakoś tak żeby naprawdę można było wyróżnić te tytuły, które są po prostu dobre, a nie te, które się sprzedają. No ale no, wiesz, no, na świecie, na którym najlepiej sprzedaje się 50 twarzy Greja i Zmierzch, no to, to jest trudne, nie? Także to no jest niestety. tak naprawdę wina was. Znaczy nie was, bo nasi słuchacze są na pewno bardzo fajnymi czytelnikami, ale to jest no, wina po prostu masowego czytelnika. Twoja ma sobie <głos> Twoja ma sobie który na pewno nas teraz nie słuchasz. Ale <głos> no, wiesz, bo w sumie gadamy o literaturze gatunkowej, tak czyli teoretycznie o czymś niższego sortu. No ale nawet i, i w naszej niszy no jednak da się wyróżniać dobre rzeczy i, i krytykować słabe, tak? No dałoby się to tak zrobić, żeby wydawali, i zwłaszcza w naszej niszy, tej, mówię tak już konkretnie, horror, nie? Już tam thrillery kryminały, y, y, powiedzmy, y, powiedzmy, nie, bo już są bardziej mainstreamowe, natomiast mhm. no horror jest bardzo, bardzo niszowy w Polsce i, i właśnie fajnie by było, gdyby ta krytyka dobrze działała i y, y, żeby po prostu do szerszego grona ludzi docierały te rzeczy najlepsze. Żeby ktoś, kto sobie wygoogluje jakiegoś tam Kyrcza, czy tam Kaina, czy tam Gunie, to żeby widział po prostu recenzje, nie same dobre, ochy, jachy, tylko żeby widział, że jest trochę takich, trochę takich, no bo nie mówię, że wiesz, że zawsze będzie tak, że jeden autor będzie miał same negatywne recenzje, nie? Tylko, że po prostu widział mniej więcej, jak ktoś się kształtuje opinie a nie, że przedziela się przez 20 wyników, gdzie są same, wiesz, 10 na 10. Bo wtedy jest większa szansa, że, że faktycznie, jeżeli się zdecyduje, żeby sięgnąć po jakąś książkę z tego gatunku, no to jest większa szansa przy tej dobrej krytyce, że sięgnie po coś dobrego, tak? No bo przeczyta, że hej, Gunia to ma same dobre... A może inaczej, tak? Przeczyta rzetelne recenzje Guni i stwierdzi, że to nie jest dla niego, bo chce coś rozrywkowego. No to przeczyta rzetelne recenzje jakichś innych autorów i wybierze z nich tego, który jest najbardziej chwalony. No i wtedy faktycznie przeczyta, stwierdzi, o, dobre, to biorę następną książkę, a nie, że się odbije od kogoś, kto jest totalnie beznadziejny. Tak, tylko że teraz znowu roztasz taką trochę utopijną, dystopijną wizję, bo nie możemy nie, wychodzić z założenia. Tak ale to też... Ale nawet kiedyś to nie było tak, że ktoś przeglądał 15-20 recenzji i podejmował decyzję, tylko jednak pewnie wchodził w dwie, trzy, tylko kiedyś właśnie było mniej tego typu serwisów, blogów, stron, więc... i Ale dlaczego, dlaczego nie wejdzie? On wejdzie w 20, zobaczę same ostatnie akapity... Albo wejdzie na, no. no wiesz, lubimy czytać, akurat tam, mm, jeżeli to są niszowe rzeczy, no to masz, nie wiem, ocenę z 10 ocen, średnią z 10 ocen. No to wtedy wiesz, że to raczej jest mało miarodajne, bo połowa to jest rodzina i przyjaciele autora, nie? No, ale właśnie mam wrażenie, że dużo osób jednak. My się tak łudzimy, no bo my tak robimy research na przykład, tak? Więc dla nas to jest normalne, że jak już przemyślić sobie ja opinie na temat, saczu. Ja po prostu nie, nie bo znajomi mi polecają. Napiszę Mateja, ale, że no, jest dobre, to biorę, nie? Znaczy, no, no ale to, to jedno, tak, ale też nie wiem. O niektórych książkach po prostu pisze się w wielu miejscach no i przeglądasz sobie te teksty, czy ja czasem jak piszę recenzję i się nad czymś zastanawiam, to też zrobię sobie notatki do podcastu, czy do tekstu i potem szukam jeszcze w sieci różnych innych opinii, porównuję, sprawdzam, czy są jakieś inne wątki i tak dalej, ale myślę, że przeciętna osoba jednak, właśnie nie wiem, ktoś mu coś powie ze znajomych, czy przeczyta gdzieś w jednym miejscu, maksymalnie w dwóch i, i już ma swoją opinię, tak? A nie robi takiego jakiegoś super researchu i poza tym też y, mam wrażenie, że niektórzy mają problem z, ze zrozumieniem recenzji. Uch. I chodzi mi o to, że ktoś na przykład przeczyta właśnie jedną taką laurkę i od razu myśli, że autor jest bogiem literatury, albo w drugą stronę ktoś przeczyta taką nie no, wiem, dla, na słabszą Ale dlaczego książkę. nie? Jeżeli to jest laurka, to ma prawo tak myśleć. Tylko on rozumie tę tą, tą recenzję, tylko nie rozumie szerszego kontekstu, czyli nie wie, że większość blogasków działa w ten i ten sposób. To tak jak masz na wszystkich blogach. Tak, ale to powinno czytasz, być. Tam... Czytasz tam opinię o jakimś produkcie i myślisz, wow, jest super, tak? Jest jakiś krem na przykład na pryszcze. I ci babka pisze, że wow, po prostu zawsze miałam taką wyproszczoną twarz, a po miesiącu po prostu pupa niemowlęcia, nie? I myślisz sobie, No to właśnie wow, jak czytam coś działałam. takiego, nie, nie, to sobie myślę, ta i co jeszcze? Ty, to jest moja tak, pierwsza myśl. ale to nie znaczy, że nie zrozumiałeś tekstu, tylko kontekstu nie znasz, że nie wiesz, że to tak działają blogi. Wiesz no, co Ale mi chodzi? właśnie, ale chodzi mi o to, że to jest problem u stronie znowu odbiorcy takiego tekstu, także że widzi lałykę, myśli sobie, wow, super, tak, znowu widzi tekst, może nawet nie jakiś hejt, ale taki tekst w miarę krytyczny, który stwierdza, że książka jest, no, średniakiem, tak, tym 3 na, 10, 3 na 5, czy 5 na 10, no, i ogólnie jest wymienione sporo argumentów krytycznych, no i ktoś od razu przekreśla całego autora, bo A, jedna książka wiem, była słabiej wiem, oznaczona. Do tego dążę, do takiego generalizowania i takiego bezkrytycznego odczytywania Wiesz, tekstu. Co? Ja w zasadzie od tego miałam wyjść, jak nagrywałam swój podcast na ten temat. Że tak naprawdę potem ktoś, kto naczyta się tyle tych laurek. Nawet jeżeli to nie zawsze jest 10 na 10 i, i wiesz, i przełomowa książka w gatunku i tak dalej, to jednak jest przyzwyczajone do tego, że jeżeli komuś się książka podobała, to pisze w samych superlatywach. I potem taki ktoś wchodzi na karpę i widzi, boże, jacy oni są krytyczni, im się nic nie podoba, nie? Bo, bo, jak, no bo jak mi się książka podoba, to ja napiszę, że mi się podoba, a nie, że, że jest super, hiper, zajebista, wyjebana w kosmos. I widzę po prostu taką przepaść między właśnie naszym kawałkiem internetu a tym kawałkiem, tym dużym, wielkim kawałkiem internetu, gdzie robi się to po prostu zupełnie inaczej, gdzie nie, nie mówisz, czy ci się podobało, tylko jeżeli już nawet stwierdzasz, że tak, podobało mi się, to nagle zachęcasz ludzi do sięgnięcia, czyli nie mówisz im szczerze, jakie było, tylko chcesz ich zachęcić do sięgnięcia po dany tytuł, czyli po prostu robisz reklamę a nie tak. rzetelnie pisz, mówisz tak, że jest taki, taki, siak. No tak, ale właśnie dlatego mówię mówimy o tym dystansie o recenzenta i myślę, że czytelnik też musi sobie wyrobić czytelnik w znaczeniu, czytelnik recenzji, odbiorca tekstów e, takich publicznytycznych w sieci musi sobie wyrobić jednak myślenie krytyczne i jakiś taki filtr powiedzmy, mm, antywirusowy, tak. że jeżeli, wiecie, czytacie tekst, w którym e, z, macie na początek zazwyczaj kilka słów o fabule, nie? Czy powiedzmy może po lidzie, tak? I jeżeli czytacie, że ta fabuła jest taka dosyć konwencjonalna, a w lidzie albo zaraz po tym streszczeniu pojawia się sformułowanie typu jest to książka, która zmieniła moje spojrzenie na ten gatunek, jest to właśnie odświeżenie całego gatunku, jest to rewolucja na polskim rynku wydawniczym, jest to największe wydarzenie literackie tego roku, bo właśnie zrzuciłaś też coś jakiego teraz, gdy mówiłaś, i rzeczywiście pojawiają się takie e, frazy, które powinny od razu wywoływać reakcję obronną u czytelnika, takiej recenzji na zasadzie, nie no, chwila, tak? jakim cudem używasz takiego sformułowania, jeżeli póki co nic na to nie wskazuje, tak? jeżeli fabuła wydaje się być taka zwyczajna i to nigdy nie jest uzasadnione. Mhm, a zwłaszcza że najczęściej to w żaden sposób nie jest uargumentowane. Znaczy ja też nie Właśnie. jestem, jestem fanką takiego stwierdzenia, że trzeba wszystko argumentować, bo ja mam prawo jako recenzent po prostu powiedzieć, że coś jest dobre, bo jest dobre i koniec, nie? Bo nie wszystko się da, no bo żeby nie spoilerować, to nie możesz, o, zakończenie jest bardzo dobre, bo na końcu zły umiera, tak? No nie mogę tak powiedzieć, nie mogę tego napisać. No ale Więc... nie możesz też się ograniczyć w całej tak, recenzji, Tak, nie, ja wiem, takiego. ja wiem, o co chodzi, ale właśnie, właśnie to miałam powiedzieć, że często są to recenzje, które są tak ogólnikowe, że tak naprawdę w żaden sposób nie wiesz, jak zrewolucjonizowało ta książka gatunek, bo nie jest to powiedziane, tak? Dlatego, że jakbyś zapytał recenzji, nawet już po przeczytaniu książki, więc oczekując spoilerów, to on ci nie powie jak. Dlatego, że oni kurczę nie wiedzą tego. Oni tak naprawdę, nie wiem czy masz wrażenie jak czytasz te recenzje, że one są po prostu kopiowane z innych. Że ktoś kiedyś używał takich a nie innych stwierdzeń w książkach, albo nie wiem, naczytali się na przykład w recenzjach, albo naczytali się tych takich wyimków, tych cytatów z recenzji, które czasami się używa do reklamowania danych autorów itd. I oni po prostu same takie rzeczy wrzucają, czasami zupełnie bezmyślnie. Kiedyś do nas. Już nie pamiętam, jak się nazywał i skąd był taki chłopak napisał, że chciałby zamienić, rozpocząć współpracę. Przeczytałem kilka jego tekstów i on po prostu tak bezmyślnie wrzucał takie, takie, takie, takie tłuste kąski, nie? Nawet. Nie, nie, nie, nie wiem, nie, nie potrafię teraz zacytować, ale. E tak zupełnie, wiesz, z czapy, nawet nie rozumiejąc dokładnie, co może coś oznaczać, albo przekręcał jakieś frazeologizmy, które są używane bardzo często w recenzjach i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że im się wydaje, że jak będą same takie rzeczy wrzucać, to będą pisać świetne teksty. A no to nie brzmi dobrze. No to tak nie działa i to dotyczy całego rynku właśnie kulturowego, to znaczy teraz akurat ja mam w głowie nie literaturę, a film web. I tam jest cała masa recenzji, które albo są złożone, czy mam wrażenie, że ktoś sobie zrobił taki szablon w stylu tak, 80 tak. zdań, którymi, które można wrzucić w recenzję i wybiera sobie co, co drugie, co trzecie. Że wgniata w fotel. I najlepsze jest to, że recenzenci książek wpiszą, że wgniata w fotel. Gdzie to się mówi zawsze o filmach, a nie o książkach. Może, nie wiem, ciężka była, czy coś. Ale to może encyklopedia dziesięciotomowa, czy coś, i wgniata w fot. Przygniotła mnie ta książka. <głosy> tak, ale właśnie takie po prostu, że zdania można, no, zdania wytrychy, jak gdyby, tak? które tak, po prostu wrzuca się, tak. ale nie mają żadnego takiego głębszego sensu. To jest jeden typ, i drugi typ takie przeintelektualizowane teksty, gdzie mm -hmm. co czwarte słowo jest obce, gdzie jest sporo frazą Tak, łacina nagle się pojawia w tekście. I nie mówię o wulgaryzmach, tylko o, <śmiech> o zwrotach łacińskich. Mnie, łacina, łacina. Tak, ale mnie to fascynuje, gdy właśnie na Film łeby czytam recenzję jakiej, jakiejś komedii, czasami takiej głupkowatej amerykańskiej, i czy jakiegoś bardzo słabego chorego. I czytam właśnie takie jakieś wypociny pseudonaukowe i czasami, wiesz, ja czytam trochę też tych rzeczy naukowych po prostu, bo muszę, chcąc, nie chcąc. I potem czytam taką recenzję na Filmwebie i mam wrażenie, że jest napisana z bardziej skomplikowanym językiem niż jakiś artykuł <głos> naukowy profesora z Harvardu czy z Berlina, który czytałem tydzień wcześniej. I, może nie jest tak często, ale zdarza się też z jakimś absurdem po prostu strasznym. Tak, tak. No z takimi akurat recenzjami książek się nie, nie spotykam, nie? Ale czasami są takie że Ja się tak spotykam. Na są. Aha, spotykasz tak. się. Znaczy, no A. dobra, ty dużo czytasz takich rzeczy ogólnie, więc ale ja to, mnie to odrzuca od razu. Zwłaszcza, że często to jest tak, że to jest bardzo trudny język, skomplikowane zdanie i tak dalej, a tak naprawdę treść jest banalna. To jest coś, czego nie znosiłam w wielu tekstach źródłowych, które robiliśmy na... Znaczy, no może nie jak omawialiśmy na studiach, ale które tam, powiedzmy, na studiach czytałam, że bardzo często, wiesz, czytam jakiś akapit, widzę, że potrafię to streścić w dwóch prostych zdaniach, nie, w ogóle nie tracąc zaznaczenia, nie? A ktoś to po prostu pisz tak okrągło, wiesz, w ogóle, o, oh, nie znosiłam tego, nie cierpię tego. <grych> Można napisać tę samą treść takimi normalnymi słowami i dla, ja strasznie w ogóle mam takich dwóch znajomych, nie będę mówić nazwisk, i jeden jest po polonistyce, i strasznie inteligentny bardzo mądry, ale on potrafi wiesz, powiedzieć coś bardzo głębokiego, jakim, rzucając w ogóle wiesz, hasłami typu kurwa, ja pierdolę i tak dalej, ale powie coś głębokiego, a drugi z kolei w ogóle nie ma nic wspólnego z humanistyką, ale powie coś bardzo prostego, ale takimi słowami, że się chwilę zastanawiam, co on w ogóle powiedział, nie? i te, takie kontrastujące ze sobą spojrzenia na język i ja jednak jestem zwolennikiem tych kurw, nie? Ale jednak to, to, to ja ci ktoś też taką sensję i zobaczymy. No. Taką w sensie, wiesz, właśnie z łaciną, nie łaciną. Ale nie, no jest tym coś, że... No wszędzie trzeba szukać złotego środka, tak? No bo wiadomo, nie pójdziemy w jakieś totalne potocyzmy, jakiś tam nie, no, styl trzeba trzymać, takiego. ale z drugiej strony też taki... Tak samo zresztą nawet w tekstach naukowych, jak ktoś przegina z ilością właśnie terminów... Właśnie termin fachowy to termin fachowy, tak? Wiadomo, używamy go w jakimś celu, bo... Jest nam potrzebny, i tak dalej. Jak ktoś po prostu w każdym zdaniu wtyka 500 obsługujących słów i słów dziesięciosylabowych rzeczowników, no to jest problem. tak Ktoś po prostu ma chyba za dużo ego tak, albo nie umie naprawdę napisać uh -huh. niczego mądrego, więc łapie się za takie słowa tak. z nadzieją, że nikt po prostu nie załapie, że pięć akapitów minęło, a nie ma żadnej tezy jeszcze, żadnej myśli głębszej. Tak, zwłaszcza, że, wiesz, ja rozumiem, że czasami trzeba się wypowiadać bardzo y, konkretnie i używać y, terminów, dlatego że one oznaczają bardzo konkretne rzeczy i to konkretne znaczenie jest potrzebne w danym momencie, tak? a nie żadne inne, nie synonim, łatwiejsze dalej. Ale bardzo często to wygląda tak, że zmieniamy y, uwagę na atencję, tylko dlatego, że atencja brzmi fajniej. Mateja pisze, atencją, że wykreślam. <grywa> Ale tak nie to, że mają takie słowa. Ja czasami też, chociażby przez to, że jestem germanistą, na pewno wrzucam trochę inne struktury. Czy to składniowe, czy właśnie niektóre słowa, które wydają mi się, że są słowami polskimi, a tak naprawdę są germanizmami, które ja sobie spolszczam na siłę i po prostu używam ich na co dzień w środowisku i nikt na to nie zwraca serio? uwagi. Serio? Tak. A ja robię na odwrót. To znaczy rzeczy, które tak naprawdę są z łaciny i, i na przykład ta atencja, nie? To, jest, to nie jest z, z anglicyzm. I Mateja... Przepraszam cię, Pawle. I Paweł nie, nie wiesz, nie, nie, nie jest jakimś tam filologiem... Ym, <śmiech> filologiem z ambicjami, który, który wrzuca drugie słowo, to wiesz, jakieś z, z angielskiego rzeczy, tylko to jest z łaciny i to ma być, takie wiesz, fajne. A, a ja wszędzie, wszędzie widzę, wiesz, rzeczy, które są po prostu spolszczeniem angielskich słów. I pamiętam, czytałam kiedyś, bo ja ogólnie bardzo mało czytałam polskich naukowych tekstów, no dlatego, że byłam filologiem angielskim, nie? I jak zobaczyłam później jakieś takie i wszędzie widziała na przykład derywacja tak. albo coś takiego, mówię Boże, dlaczego? Dlaczego ludzie nie używają polskich słów? I ja jestem bardzo uczulona na takie rzeczy i sama w ogóle nie stosuję. Ale to się to, czasami się to byłem. się udziela z automatu, tak jak czytasz po prostu tysięczny raz, że coś jest, nie wiem, zdyferencjalizowane? Tak? Nie? Mhm. No i wie... dywersyfikowane. No, nie o też może być, w sensie zamiast po prostu różne zróżnicowane i tak dalej, no, dokładnie, to, dokładnie. no to po prostu no. też to, co ci się wbija w umysł, że tak to ujmę brutalnie tak. i tak samo czy, ale ważne jest to, żeby ci tego jednak świadomość, tak? Bo na przykład w niemieckim, o tym ci chyba wspominałem, nie ma czegoś takiego jak podmiot domyślny. Tam ten podmiot zawsze musi być. Nawet tam, gdzie jest podmiot czysto gramatyczny, to w niemieckim się go zapisuje po prostu. Jest na to osobna struktura. Ale tak samo w angielskim. O, no w sumie tak. Po prostu, wiesz, myślę z mojej perspektywy teraz trochę tak. No, jasne, jasne, Jednak egocentrycznie. I przez to ja w niemieckim, o, nawet teraz powiedziałem ja, Boże, przez to ja w polskim cały czas mówię ja. Ja to, ja tamto, ja tamto. I tak samo, gdy piszę tekst, to jeżeli używam już tej perspektywy pierwszoosobowej, też piszę to ja, ja, ja, ale no, muszę sobie zdawać z tego sprawę i potem to usuwać, przekształcać. I myślę, że tak samo jak ktoś ma jakąś manierę słowną, czy powiedzmy nawet ktoś używa tego języka właśnie naukowego, czy innego na co dzień i to jest dla niego naturalne czy anglicyzmów, czy spolszczonych anglicyzmów, no to powinien zdawać sobie z tego sprawę i w miarę możliwości przystosowywać ostateczną wersję tekstu, podcastu, czy czegoś tam innego do, do przeciętnego czytelnika, tak? Żeby właśnie nie popaść w jakąś przesadę czy nawet w śmieszność, bo to też czasami tak się właśnie kończy. I w sumie nam wyszedł taki mały poradnik, jak pisać recenzje. No bo jak nie pisać <grystanie> Jak Nie pisać recenzji. <grystanie> <grystanie> Ale wiesz, jeżeli ktoś ma jakąś manierę, to już to kupuję, jeżeli kupujemy tą konwencję bloga bo blog y, jako konwencja jest bardzo subiektywny, osobisty i tak dalej. I tak jak kiedyś z Mando gadaliśmy, że ją odkąd zaczął nagrywać podcasty, to nie potrafi już napisać takiej prawdziwej recenzji, tylko wpis blogowy. I to jest różnica właśnie, że jest takie bardziej potoczyste, że tak wiesz, no jednak jest różnica w strukturze z, zdań i tak dalej. Ja to kupuję, to jest OK, ale dla mnie liczy się treść. To musi być treściwe w tym musi być coś ciekawego, a nie tylko takie szablonowe właśnie e, powtarzanie tych wszystkich tam formułek. I jak ja widzę takie recenzje, to, no to, no to nie wracam na tą stronę po prostu. tak. A, a jednak trochę mi tego brakuje, wiesz? Poczytałabym, posłuchałabym czegoś ciekawego. Na przykład ostatnio, mm, bo słuchałam ostatnio Myszmasza, nie? I tak szukałam, szukałam czegoś o książkach i właśnie bardzo, bardzo malutko tego mają, a chyba bym sobie posłuchała czegoś o książkach. Znaczy. Nie wiem, czy znasz taki podcast jakiś, bo wy w sumie też bardziej o filmach, jeżeli coś o książce, to raczej już na karpę wrzucamy, nie? No ale to z tego względu, że wiesz, jeżeli żeby nagrać dwugłos, głos. Wielogłos o książce, no to nie jest proste. Tak, dużo łatwiej jest po prostu mówić się, słuchajcie, oglądamy film w tym tygodniu i tak, o nim rozmawiamy, tak, ja niż wiem. teraz nagle cztery osoby mają kupić czy poruszyć ja wiem, książkę. No przecież wiem, bo się umawiamy, które? Trzeci miesiąc na potępieńczą grę? No ja też się ze znajomymi umawiam na różne te, i czy komiksy, czy książki. Z komiksami też jest niestety mały problem. To, no to są takie rzeczy dość prozaiczne, ale jednak przeszkadzają. No, ale trochę szkoda, że, że właśnie nie ma. Nawet, wiesz, nawet nie musi być dwugłos czy trójgłos, niech to będzie jedna osoba. Ale, ale to właśnie też... tak nie przychodzi mi do głowy nic nawet, żeby jakiś taki podcast był. I żeby to też nie było właśnie takie, wiesz, takie o, jest super, hiper, mega zajebiste, w Tylko żeby po prostu było takie, wiesz, no, ale, sensowne. Ale właśnie też yy, trudno się mówimy w, w pojedynkę o książce. Na tak, pewno trudniej tak. właśnie niż o filmie, czy czymś... Yy, czy nie wiem, o nowych mediach o rwiach komputerowych. Ale też przez to, że po pierwsze przy filmie masz dużo dźwięków, mi możesz ozdobić taki podcast. Po A, drugie też mówisz tak technicznie. Tak, o, znaczy ja tak globalnie na to patrzę. A mhm. po drugie, jakoś tak mam wrażenie, że znaczy przynajmniej mnie pomimo wszystko. Jak robię notatki, to na przykład te przy książkach są, mam wrażenie, bardziej spójne, przy filmie są takie trochę bardziej luźne. I potem znowu, gdy mam nagrać podcast, to przez to, że mam spójne notatki, to jest mi trudniej mówić o tym, bo najchętniej bym to przeczytał po prostu. Bym sobie rozpisał to już na cały tekst i to przeczytał. A przy filmie, przy luźnych notatkach nie mam problemu, żeby to potem jakoś ubrać w słowa na bieżąco. Nawet, wiesz, może to jest os moja osobista sprawa, ale u mnie tak to właśnie wygląda. Czy no ja wiem, że na pewno mi się podcast w pojedynkę nagrywa dużo, dużo gorzej niż, niż z kimś, nie? No ale to jest kwestia, że z kimś się rozmawia naturalnie po prostu, a jednak jak już mam powiedzieć coś do ściany, to tak czuję, wiesz, dziwnie się czuję po prostu no i... i często się zacinam w połowie zdania, bo... Bo, bo nie wiem, bo czuję się dziwnie, tak, bo gadam do ściany. Gadasz do ściany, no i jak się zatniesz, nikt nie pociągnie wątku, nikt nie zada pytania, tak, tak. nie wiesz, czy coś było zrozumiałe i tak dalej, i tak dalej. I dopóki się nie wkręcisz, najgorszy jest początek. U mnie przez pierwszy praktycznie ja wiem, rok, może półtora nagrań z rozpoczęcie podcastu to była katolka, ja potrafiłem włączać 10 razy nagranie i zaczynać, i głos mi się łamał, I Jezu, i, i Boże Szymas, opanuj się, bo, weź nie, weź, ale skup się, skup się. Słuchaj, nie, nie stresuj się. I, I wiesz, ja nie wiem, może teraz mam nawet sorybkę gdzieś na laptopie, z tych pierwszych nagrań. Tak to wyglądało po prostu i kilka takich startów, bo trzeba się jednak spiąć. I, i właśnie też jest stresujące, bo jednak jak wrzucasz tekst pisany, no to już tam gdzieś po prostu wisi, to po pierwsze. Nie czujesz tego... Znaczy, jak piszesz tekst, to nie czujesz tego, że ktoś cię czyta, nie? Od razu w momencie y, pisania. A przy mówieniu do dyktafonu ja czuję się tak, jakby jednak ktoś mnie słuchał, to po pierwsze. A po drugie w tekście, jak byka, czy coś pójdzie to nie tak, tak, nie ma problemu. 10, 15, 20 sekund i poprawione, tak? A w przypadku nagrania, jak coś pomieszasz, to no no, możesz wyrzucić nagranie, ale to jest bez sensu znowu, tak? Więc... No tak, tak. A już mi się zdarzało nieraz, że nagrywałam trzy razy coś, dlatego że że po prostu jakoś tak to nie brzmiało zbyt dobrze o, i, i tyle. I, i, a tak bym sobie poprawiła tutaj jakieś zdanie, to coś przeniosła, to coś ten. I wiesz, i nie było problemu, a z nagraniem tak nie jest. No i teraz z kolei przeszliśmy znowu do metapodcasta. <śmiech> Nawet nie chcę paszyć, ile już wiesz czasem minęło <śmiech> tego nagrania. Słuchaj, meta podcasty są w modzie i ludzie w sumie, w sumie nie do końca wiem dlaczego, ale chętnie ich słuchałem, ja zresztą też je bardzo lubię, więc myślę, że nikt nie będzie narzekał. A poza tym to też jest ważne w gruncie rzeczy, bo jeszcze powiedzmy, że recenzje to większość osób jakiś tam tekst pisała w życiu, tak? Recenzje, artykuł, mhm. wypracowanie do szkoły chociażby, jakiś esej na włoskie, historię, analizę, interpretację na polski. Ludzie wiedzą mniej więcej, jak ten proces wygląda, a o nagrywaniu podcastu większość wie tyle, co nic, tak? Bo tak naprawdę, dopóki nie nagrasz pierwszych trzech, czterech, pięciu audycji, to, to ty nie wiesz, co to jest, tak? I jak to działa, ile to czasu zajmuje, więc myślę, że to jest i tak zawsze wartość dodana, gdy się podaje takie szczegóły, nawet techniczne, czy organizacyjne. Dobra. A czy jest jeszcze coś, co chcielibyśmy w temacie recenzji powiedzieć? zastanowienia. Tak, rozglądam się, ale moi towarzysze jednak milczą. Może ty już się. Te, te duchy, co siedzą z tobą w pokoju, milczą, tak? Te duchy blogerów. No <gryw> ci się śniły blogerki, które cię mordują toporem albo coś. Tak. Albo cię zamykają w piwnicy. Taka propos mojego, moich porównań. <gryw> tak, ale to, to, to coś dla tych, co lubią piwnicy wiesz, myślę, że można by pociągnąć wiele różnych wątków, ale, ale może na razie jednak się zatrzymajmy na tym, zwłaszcza, że mamy chyba ładną godzinkę tego nagrania, zaraz nam minie 60 minut I... Tak, ja myślę, że jeszcze pociągniemy temat w, w komentarzach, na bank będą jakieś wypowiedzi, także zachęcamy serdecznie do do wzięcia udziału w tej dyskusji, to będzie takie taki meta, nie? że najpierw jest podcast, a potem integralną częścią podcastu będzie komentarz. Wow. No tak zawsze powinno być, przepraszam. <grymne> I jeszcze <grymne> przypomnę, tak jak Aga właśnie mówiłaś, jeżeli znacie jakieś ciekawe serwisy, blogi, strony inny cokolwiek, to dajcie znać, bo może akurat pojawi się coś, czego ktoś inny nie zna, czy my nie znamy, czy ktoś inny ze słuchaczy, czytelników. Tak. I wiecie, warto rozprzestrzeniać dobre wieści i dobre stronki, dobre teksty, więc no, będziemy wdzięczni, myślę, i my i reszta słuchaczy, osób, które zajrzą w komentarze, więc tak, ale zwłaszcza, zwłaszcza o książkach, nie? bo mam wrażenie, że faktycznie, jeżeli chodzi o filmy, seriale, nawet komiksy, czy gry, to, to trochę tego jest, nie? A, a właśnie książki jakoś tak... Ale też jest taki te zalew. Jakoś... Znaczy, książki przede wszystkim, ale ja myślę, że nie będziemy się ograniczać. Jeżeli ktoś ma coś innego, to też niech poleca. Będziemy... Nie, książki. Nie, będziemy mieli bazę <laughs> ogólnokulturową tutaj. Proszę mi nie ograniczać naszych słuchaczy, którzy zapewne już teraz kompletują po książki. prostu... Książki. Dobrze to. Dobrze, nieważne. Dzielcie komentarze na dwie części. Dla Agnieszki i dla Szymasa. Tak, poproszę, poproszę. Książki dla mnie. Dobra, kończę, bo już mamy chyba. Już? Dupiego. Wiesz, da, dawno nie jadłam. Obiadu nie jadłam jeszcze i... Dawno nie jadłam? Agnieszka, <słukier> Agnieszka siedzi w tej tytułowej piwnicy i dlatego... Właśnie nazwij ten podcast podcast w piwnicy u recenzenta, czy coś takiego. W blogerowskiej piwnicy. w piwnicy. Pod... Nawet nie mam piwnicy, wiesz? Nawet nie mam piwnicy. Mieszkam na poddaszu, nie mam piwnicy. Mieszkasz na poddaszu, nie karmią cię. Słabo ci powiem. No słabo, co zrobić? Niby czasy studenckie już minęły, jakoś tak, nie wiem. E, nie wiem. Hmm. Dobra, kończmy już serię. Także, także czekamy na wasze komentarze e, e, i mamy nadzieję, że dotrwaliście do końca tego nagrania <grym> i że, no, że będziemy się jeszcze widzieć, znaczy słyszeć. Tak. Widzieć na pyłkonie, słyszeć w podcastach, czytać w tekstach. Dzięki tak. serdeczne za rozmowę, dzięki wam za uwagę. I co? I do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. Na razie. Cześć. Cześć.